krótką modlitwą, znakiem krzyża i chwilą modlitwy w ciszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozpocznijmy taką modlitwą w ciszy, takie trzy minuty modlitwy naszego serca. Pracował dzisiaj. Jestem teraz ja i Pan Bóg. Chwila ciszy. Czas tak w przenośni, ciemności duchowych, kiedy człowiek nie wie w którym kierunku pójść, co zrobić. To czas może jakiegoś cierpienia, też pokusy, ale taka do, noc dobrze przeżyta może być takim czasem też wzrostu. Jak pamiętamy świętemu Józefowi runęły plany co do rodziny, jakie miał co do rodziny, jego żona jeszcze przed zamieszkaniem razem, znalazła się w stanie błogosławionym. Święty Józef, Józef podejmuje błędną decyzję o rozejściu się, myśląc, że właśnie tak ma uczynić, że stracił prawa do Matki Bożej. Bóg przychodzi we śnie ze wskazówką, e, aby tego nie czynił, aby właśnie wziął Maryję do siebie, naprawia jego błąd pierwsza noc Świętego Józefa to noc utraty swoich planów, noc rozeznania, ale też noc, kiedy przyjął Boży plan i dzięki temu jego życie stało się darem dla innych, przez to zrealizował samego siebie. Jego historia pokazuje nam, że i my możemy znaleźć się w ciemnościach, ale Pan Bóg nas nie zostawił w tej ciemności na zawsze, przychodzi z podpowiedzią, czasami dopuszcza kryzys, aby był kryzysem wzrostu. Pan Bóg ma dla nas plan. Święty Józef jest takim przykładem uczciwego podejścia do rozeznawania woli Bożej, gotowości na jej przyjęcie. Druga noc Świętego Józefa to ucieczki do Egiptu, kiedy Bóg e, jakoś w cudzysłowie ukazuje swoją słabość wobec złotego świata. Tak naprawdę nie jest to słabość, tylko cierpliwość, bo Pan Bóg no nie chce zniszczyć ludzi, tylko chce im dać czas na jakieś nawrócenie. A więc jest to cierpliwość, która może się wydać pewną słabością Pana Boga. Druga noc to noc ucieczki, to noc społeczeństwa, pójścia w nieznane, zaufania. I właśnie te dwie noce uczą nas że musimy w życiu przygotować się na takie ciemności, nie na jedną noc, ale na kilka, tak jak, tak jak tutaj rozważamy. Działał sam. On się opierał na Panu Bogu. Bóg z jednej strony przychodził mu z pomocą, ale on się właśnie opierał na tej pomocy. Chodzi do mnie także, tylko nie umiem od razu może go usłyszeć, nie umiem od razu rozeznać albo nie jestem później posłuszny. Dzisiaj przechodzimy do dwóch nocy. Mamy tylko jeden dzień dzisiaj, aby aż dwie noce omówić sobie. Dwie noce św. Józefa. A jeszcze chcę do tego dołożyć jedną noc. E... Patriarchy Jakuba. Teraz przeczytam fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 32. Walka Jakuba z aniołem. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu Jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi Zorze. Jakub odpowiedział: Nie puszczę. Wtedy tamten go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będę też duchowego zmagania. Hmm. wraca do, do kraju, do, do rodziny, z kraju ucieczki, gdzie się ożenił, zdobył majątek, ale no nic dziwnego, że e, boi się tego spotkania z bratem. I tutaj ta jego historia pokazuje, że to nasze rozeznanie, jakaś modlitwa też może być prawdziwą walką, zmaganiem o to Boże błogosławieństwo, które ostatecznie jak uzyskał. Ale dziś skupimy się na nocach świętego Józefa, który, który się też wraca, tak jak Jakub. Józef też wraca z Ewangelii według świętego Mateusza, a gdy Herod umarł, to Józefowi stań, weź dziecię i jego matkę, i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę Izraela. I dalej. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Podobnie właśnie jak Jakub, również święty Józef wraca, wraca w, e, do ziemi. E, trzecia noc świętego Józefa to noc powrotu. Już można powiedzieć, jakoś się zadomowili za, za w tym Egipcie. Na emigracji. od tych, od których kiedyś ja musiałem uciec albo od których chcę uciec. Ale może, może po jakimś czasie zmierz się z tymi sprawami. Podobnie też w Piśmie Świętym, kiedy Dawid uciekał przed królem Saulem, prorok Gad mówił do niego nie pozostawaj w tym miejscu niedostępnym, lecz udaj się do ziemi ludzkiej. Więc doradzał mu, żeby się tak całkiem nie wycofywał, mimo, że ucieka, ale żeby nie pozostawał biernie w miejscu pustynnym, w miejscu odosobnionym, ale żeby walczył o swoje prawa do tronu. Dawid miał dostać ku. Saul to wiedział i z zazdrości y dywał na jego życie. I dro drogi siostro i bracie, i ty masz w sobie tę królewskość, bo wiemy, że wszyscy mamy udział w funkcji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej samego Chrystusa, więc i ty jesteś królem i nie możesz wiecznie uciekać, ale w końcu trzeba objąć królestwo, królestwo Boże. Jezus Chrystus nie mógł głosić królestwa Bożego poza narodem wybranym w Egipcie. On miał, miał wrócić, bo tam Miało być to ogłoszenie. Miało się zacząć w ziemi właśnie narodu wybranego. Każdy z nas jest tym królem, który ma panować nad grzechem. Kiedy trzeba uciekać, gdy jesteśmy za słabi w tym momencie na jakąś walkę, no to, to trzeba, ale nie po to, aby jakoś na zawsze pozostać w ziemi ucieczki, ale aby się umocnić i czekać, kiedy Pan Bóg da jakiś znak do powrotu. Podobnie Mojżesz, kiedy uciekł z Egiptu, zabił Egipcjanina w obronie swojego rodaka, musiał uciekać. I on też w pewnym momencie otrzymuje od Pana Boga ten nakaz powrotu. Widzi płonący krzew i z tego krzewu Pan Bóg do niego mówi wracaj po swój naród i macie wejść z Egiptu. A więc jest takich wiele przykładów biblijnych ludzi, którzy wracają po jakimś czasie, po jakimś czasie przygotowania. Zresztą nie tylko w Biblii, ale taki motyw wracającego króla jest w wielu opowieściach, w wielu historiach, legendach, też w wielu takich prawdziwych historiach, kiedy król skądś wraca, na przykład z wyprawy króla praca z rozrządek. I wiemy też, że Jezus Chrystus kiedyś ostatecznie powróci, aby, aby na nastąpi wtedy sąd ostateczny. Ale tego powrotu można się przestraszyć. No, jak pamiętamy Izraelici, kiedy już wyszli z Egiptu, szli do ziemi Izraela, zobaczyli te warowne miasta, zobaczyli te narody, które tam mieszkały, i przestraszyli się tego zmagania, walki o swoją ziemię. E, I musieli jeszcze 40 lat błądzić po pustyni, zanim ich to jakoś umocniło, przygotowało, aby do tej ziemi wkroczyli już nie pod wodzą Mojżesza, bo on umarł, ale pod wodzą Jozłego, aby zdobyli ziemię obiecaną. Możemy się przestraszyć tych różnych powrotów. E, może wolimy zostać właśnie tam, gdzie jesteśmy. Ale czasami jest to jakaś kraina niewoli, ucieczki. Nie. Jeżeli Pan Bóg każe wrócić, to znaczy, że da odpowiednią siłę, aby pokonać... Naród Izraela też nie wyszedł z Egiptu, dopóki nie wypełnił się wszystkie plagi. Wiemy, że miało być 10 plag egipskich dopiero kiedy, kiedy one wszystkie jakoś się wypełniły, to faraon ich wypuścił, ale za chwilę już tego żałował i, i rozpoczął pościg. Trzeba czasami nabrać pewnego doświadczenia umocnienia. Kiedy Izraelici szli przez pustynię, w nocy prowadził ich słup ognia, a w dzień słup obłok, kiedy ten słup stał, stał to cały, cały Izrael stał również w miejscu. Kiedy ruszał, to i oni ruszali. To jest taki tak, to stoimy. Kiedy każe uciekać, uciekamy. Kiedy każe wracać, wracamy. Kiedy każe iść naprzód, to idziemy naprzód. I oczywiście to tu trzeba takiej modlitwy rozeznania, modlitwy która czasami dokonuje się w nocy, w ciemności, która jest prośbą do Pana Boga. Nawet może podczas takiej modlitwy mogę poczuć się zraniony jakoś przez Pana Boga. Jakub, jak słyszeliśmy w tym krótkim fragmencie na początku, został zraniony w biodro i właśnie utykał później wracając, wracając z tej modlitwy. Papież Franciszek nazywa świętego Józefa ojcem z twórczą odwagą, twórczą odwagą. I pisze tak, jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę, twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić. Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o których posiadamy nawet nie mieliśmy pojęcia. Wiele razy czytając Ewangelię dzieciństwa zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpośrednio i wyraźnie, ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. No Piękne słowa. Bóg działa przez wydarzenia i ludzi. E, czy pozwolę mu, no, aby także posłużył się mną, jak świętym Józefem, w różnych sytuacjach e, rodzinnych, zawodowych, e, społecznych może. E, bo przecież na przykład Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich to jest organizacja taka społeczna, prawda? Możecie działać na polu e, kościoła, na polu społeczeństwa. I właśnie może Pan Bóg ma już jakieś zadanie dla mnie. Może wybrałem te rekolekcje pragnąc jakichś takich pięknych e, historii wzniosłych, aby no, mnie zaciekawiły e, jakiś pociech. Może Pan Bóg chce, chce mi dać coś innego na tych rekolekcjach. Może oczekuję, że właśnie to ja coś dla niego uczynię, bo jakoś zrealizuję jego plan, może stawia mi zadanie, e, czy dam mu, na, dam mu swoją gotowość właśnie do tego, aby on przemówił, aby mnie poprowadził, czy dam mu moje talenty, moją odwagę, e, tak jak właśnie pisze Papył, ojcem stwórczą odwagą. Pisze dalej papież, pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie zdaje się być czasem zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, okładając zawsze ufność w opatrzności. No tak, właśnie ten despotyzm Heroda sprawił, że e, no, życie Jezusa było zagrożone. Może też życie Maryi. Ale właśnie ta twórcza odwaga Józefa ich ocaliła. E, I też te piękne słowa, że Bóg potrafi problem przekształcić w szansę. No, wiemy, jak dziś trudny etycznie jest zawód farmaceuty, zawód aptekarza, czy właśnie wam też nie potrzeba takiej twórczej odwagi w tym wszystkim, w tych problemach, które, które macie, e, problemach etycznych, problemach jakiś może też e, związanych z pandemią teraz. Więc jakaś taka twórczość, pomysłowość, plan, jedność środowiska, a może najpierw odwagi to ma być twórcza odwaga w przeciwstawieniu się despotyzmowi współczesnego Heroda, pieniądza, zysku, władzy. Właśnie twórcza odwaga, której się uczymy od świętego Józefa i o którą możemy go prosić na tych rekolekcjach. Bóg może przekształcić problem w szansę uświęcenia. To bardzo zastanawiające słowa papieża. Właśnie to, co trudne, może być dla nas szansą uświęcenia. No bo właśnie kanonizując kogoś to przede wszystkim sprawdza się jego heroiczność snut. A więc heroiczność, czyli on musiał jednak stawić czoła jakimś sprawom poważnym. Albo może było to zwykłe życie czasami, ale przeżyte w sposób heroiczny. I na pewno jakieś problemy są doskonałą okazją, żeby wykazać się takim, taką twórczą odwagą, czy nawet heroicznością. Czy nie do nas także odnoszą się słowa papieża z listu o świętym Józefie, gdy pisze, jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność, w to, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Jest to ta sama twórcza odwaga, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przedstawić Go Jezusowi, spuścili Go z dachu. Trudność nie powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może wyzdrowić chorego nie mogąc swojego do tłumu w żaden sposób Go przynieść, wyszli na płaski dach. I przez powałę spuścili Go wraz złożem w sam środek przez Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł, człowieku, Odpuszczają Ci się Twoje grzechy Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką Ci ludzie starają się przyprowadzić do Niego swego chorego przyjaciela. Aby czasami wrócić, potrzeba twórczej odwagi. Aby no, odważyć się, wrócić aby wiedzieć, jak to, jak to zrobić. Józef wraca. Człowiek z twórczą odwagą. Wraca z Jezusem, bo... Bo tak kazał mu Pan Bóg. Wraca do rzeczy, od których uciekł. Tutaj teraz takie mam, mam, mam ciekawe natchnienie w związku z tym, z tym paralitykiem, którego nałoży, łożu niesie czterech przyjaciół i spuszcza przed Jezusa. Zobaczcie, że czasami też w środowisku farmaceutycznym ktoś może mieć różne problemy. I tu ważna jest ta jedność tego środowiska, żeby właśnie taką osobę wtedy... No, otworzyć jakąś pomocą, żeby byli ludzie, którzy będą nieśli takiego człowieka, może, w pro, może swoją modlitwą, może jakimś wsparciem ludzkim. Nie wiem, no to już wy sami wiecie lepiej, jakie są problemy. Myślę, że to Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich jest takim doskonałym też y, miejscem, jakąś organizacją do takiej jedności. No tutaj to jest takie moje przemyślenie, tu wcale Małgorzata mi nie mówiła, żebym reklamował stowarzyszenie, ale tak mi się wydaje, że, że no jest to pewna struktura, e, która rzeczywiście ma osobowość prawną, podmiotowość i może służyć wam rzeczywiście jako pewne narzędzie pomocy też. I warto właśnie, żeby jeszcze takiego stowarzyszenia należeć i, e, i w ogóle być w życiu członkiem jakichś stowarzyszeń. No ja jestem członkiem jednego stowarzyszenia, moralistów, teologów, moralistów, ale można być członkiem wielu stowarzyszeń. Myślę, że jak jesteście farmaceutami, no to warto być członkiem Stowarzyszenia farmaceutów Katolickich, bo jesteście też katolikami. To taka mała reklama. I dochodzimy do czwartej nocy. Jest to noc konkretu. Jeszcze raz przeczytam ten fragment o czwartej nocy. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, aby udał się w stronę, w stronę Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. To powołanie Józefa w końcu przyobleka się w konkret miejsca i czasu Nazaret. Ma to być Nazaret. Miejsce, od którego przyjmie też przydomek Syn Boży. Nazwany będzie Nazarejczykiem. No tutaj ostatecznie kieruje Pan Bóg, Pan Bóg Świętego Józefa. Bóg precyzuje w jakimś konkrecie życia też nasze plany. To nasze życie się ukonkretnia. Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tego konkretu naszego życia, ale właśnie mówiliśmy sobie, że przyjęcie historii jest, jest ważne, żeby. Twórczo dalej funkcjonować. Pan Bóg nie od razu daje wszystkie wskazówki. Zobaczcie, że prowadzi Józefa krok po kroku. Najpierw nie mówi mu od razu, że pójdziesz do Egiptu, później wrócisz, wrócisz do Nazaretu. Daje mu, mówi mu o jednym kroku naprzód. I on musi, Józef musi się dać prowadzić. Cała święta rodzina przez niego. Nazaret to bynajmniej nie był szczyt marzeń, to była mieścina taka, nie wiem, z jaką bym porównać miasteczkiem polskim żeby nikogo nie obrazić, <grym i zielonawodzącym> ale, ale no nie był to szczyt marzeń. Tym bardziej dla kogoś z królewskiego rogu Dawidowego, z miasta Dawidowego Betlejem. a Tak z Betlejem właśnie pochodził święty Józef. Jakieś miasto w Galilei, którym pogardzali nie tylko Judejczycy, ale nawet sami Galilejczycy. Bo słyszymy w Ewangelii, jak Natanael z Kany Galilejskiej mówi takie słowa, czy może być co dobrego z Nazaretu. Natomiast ten Nazaret to nie był jakiś, jakieś nie wiadomo co. Ale Bóg właśnie dał konkretny plan, konkretne miejsce. To miało być tu, mimo że ta miejscowość nie była wybitna, ale właśnie to miało być to. Tu mieli żyć i pracować. Właśnie w Nazarecie. Święta Teresa Wielka pisze na podstawie jakichś swoich objawień, że musieli tam też przyjąć niejedno upokorzenie, bo niejednokrotnie nie zapłacono za pracę Świętemu Józefowi. A więc też nie do końca im się tam łatwo żyło. Musieli jakoś o to swoje utrzymanie się zmagać, wal wiedzielibyśmy, walczyć o byt tak jak normalna rodzina. Ale z drugiej strony było to miejsce spokojne. Nie mieli iść do... Yy, właśnie do Judei, gdzie panował Archelaos, yy, bo tam by tego spokoju nie zaznali. R rodzina potrzebuje spokoju dla swojego rozwoju, dla wychowania dzieci, więc mieli znaleźć miejsce, które jest pełne pokoju. I tak w naszym rozeznaniu też musimy szukać tego pokoju, gdzie, tam gdzie rozeznamy, że jakaś decyzja przyniesie nam pokój, że prowadzi do pokoju, bo czasami, no może, może do tego pokoju jest drogą jakaś, jakaś duchowa walka, zmaganie, ale gdzieś ostatecznie w głębi serca ma być pokój. I właśnie Pan Bóg ich prowadzi do krainy, gdzie ten pokój był. Ten archelaos, zwany też Herodem, Archelaosem. Był synem Heroda Wielkiego, a więc ten, tego Heroda, który zgładził dzieci betlejemskie, który chciał zabić Jezusa Chrystusa, a był bratem Heroda Antypasa, tego Heroda, który zabił Jana Chrzciciela, kazał go ściąć I ostatecznie ten Herod Antypas wydał Jezusa na ukrzyżowanie Piłatowi. Te tyrańskie rządy Archelaosa, o którym, właśnie, przed którym ostrzega Józefa we śnie e, Anioł Pański, e, sprawiły, że e, właśnie został odwołany przez, przez Cezara Oktawiana Augusta, który właśnie w szóstym roku naszej ery pozbawia go władzy i skazuje na zesłanie do, ga, do Galii. Zobaczcie, że sam Cezar, który też przecież nie był jakimś barankiem łagodnym, tylko też ile trochę tej krwi ludzkiej przelał, uznał, że nie może to tolerować takiego tyrana jako jednego ze swoich prawda, władców gdzieś w Judei i zsyła go na zesłanie do gali, pewnie jakieś skargi przyszły. I to się dzieje w szóstym roku, a więc możemy stąd wnioskować, że że Święta Rodzina nie była w Egipcie dłużej niż sześć lat, no bo e, już w szóstym roku tego Heroda e, się Cezar Oktawian August pozbywa. Mój konkret życia, to moje miejsce mieszkania, moja praca, moi bliscy. E, to jest właśnie mój, mój konkret, mój Nazaret, tak byśmy mogli powiedzieć, mój Nazaret czy jestem właśnie zadowolony z tego, co robię, gdzie żyję, ale jednocześnie szukając też woli Bożej, jakie następne kroki podjąć. Czy widzę Boży plan w tym, że jestem tu, gdzie jestem? W czym się przejawia ten plan? Jak, jak widzę dalej swoje, swoje zadanie, swój, właśnie swoją rolę? Czy lubię moją pracę? To też myślę jest... Takie pytanie dobre, bo to są rekolekcje jednak branżowe dla pewnych przedstawicieli pewnego zawodu. Jak, czy widzę właśnie pracę farmaceuty jako powołanie, jako mój Nazaret? W liście tym już wielokrotnie cytowanym apostolskim Patris Korde, papież pisze, że jednym z aspektów, który charakteryzuje Świętego Józefa jest jego związek z pracą. Konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz święty jest przykładnym patronem. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia odejścia Królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją, nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą. No zobaczcie, bardzo wzniosła wizja pracy którą rysuje przed nami papież. Współpraca z samym Bogiem w dziele stworzenia, ale to na pewno tak jest. Tak samo pisał w swoich encyklikach społecznych Jan Paweł II. To właśnie jest taka wizja papieska pracy, ludzkiej pracy, która jest ważna dla, mm, dla utrzymania siebie, rodziny, ale też właśnie dla przekształcania świata wokoło. Współpraca z samym Bogiem e uświęcenie. Ale zobaczcie, że ta praca Józefa przecież to nie była jakaś, nie wiem, praca w, na wysokim stanowisku, nie wiem, w jakimś ministerstwie. To była praca zwyczajnego człowieka w prowincjonalnym miasteczku. Praca Cieśli, a więc kogoś, kto, komu czasami nawet za te prace nie zapłacono, takie nie szanowano. I tak, tak jego pracę właśnie też nazywa, nazywają papieże, tak, tak przez wieki tradycja Kościoła właśnie widziała pracę św. Józefa jako bardzo ważną i, da, i dawała tę pracę nam jako przykład. A jaka jest dziś praca farmaceuty? Możemy siebie zapytać. Może trzeba odnowić świadomość właśnie tego, znaczenia ludzkiej pracy, jeszcze bardziej świadomie e, podejść do, właśnie do swojego zawodu, e, do tego znaczenia i wartości ludzkiej pracy, która ma odniesienie do samego Boga, która jest miłością drugiej osoby ludzkiej, a tym bardziej w zawodzie medycznym przecież, bo zawsze od tych zawodów medycznych by się wymagało jakiejś szczególnej e, miłości drugiego człowieka. Nie bójmy się tego słowa, no. praca farmaceuty to się kojarzy może komuś z zarobkiem po prostu, sprzedażą czegoś w okienku. ale przecież to jest zawód medyczny. Nie można tylko opierać tego na, na zarobku, na biznesie. Tak niektórzy niestety postrzegają pracę farmaceuty, a przecież to, to jest zawód, gdzie się służy choremu człowiekowi, który cierpi, a więc nie bójmy się słowa, chrześcijańska miłość, chrześcijańskie braterstwo. No bo inaczej pozwolimy, żeby jakaś tyrania tych najniższych wartości przejęła tutaj władzę, jakaś tyrania zysku, walki o byt, nie wiem, jakichś takich innych rzeczy, a przecież szkoda życia, żeby służyć słudze. Trzeba służyć samemu Panu, tak jak powiedział to pan był do Świętego Franciszka z Asyżu. Komu chcesz służyć? Panu czy słudze tym najwyższym wartościom? Y, wartościom miłości, braterstwa, Pana Boga, czy właśnie wartościom zysku, wartością y, jakiegoś przypodobania się może y, innym osobom w rzeczach, w których właściwie nie powinniśmy próbować przypodobać. Papież nazywa Józefa ojciec w cieniu, ponieważ stał się cieniem ojca niebieskiego. To właściwie on zaczerpnął, papież to zaczerpnął z Jana Dobraczyńskiego, z jego powieści Cień ojca. Ten, który obrazuje ojca niebieskiego i tutaj się właściwie odnosimy do już do jakichś naszych relacji ludzkich, do do rodziny przede wszystkim, czy w rodzinie, czy w, właśnie wśród ludzi. Ja objawiam też ojca niebieskiego, jego troskę o człowieka, jego miłosierdzie, e... tym chorym chociażby. Sami wiemy, jak jesteśmy w różnych sytuacjach, gdzieś w urzędzie, gdzieś w sklepie, jak ktoś nas obsługuje, prawda, że naprawdę możemy czasami wyjść... Tacy zbudowani, że są tacy dobrzy ludzie jeszcze na świecie, że tak mnie jakoś tak potraktowali, wiesz, poszli na rękę tam z czymś, nie wiem, jakoś tak miło obsłużyli. No ale możemy czasami rzeczywiście e, jakoś tak wyjść z jakiegoś miejsca, gdzie była ta obsługa, z jakimś takim zimnym prysznicem powiedzmy, że aż, aż nas... W, prawda, aż nas wstrząsnęło jakieś doświadczenie spotkania negatywnego z kimś, kto no może miał akurat słaby dzień, zły humor, ale, ale czasami różnie z tym bywa. No i możemy, e, możemy się zapytać, kogo my objawiamy właśnie w tym okienku naszej apteki. E, pisze papież Franciszek, nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za drugiego, za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem jego ojcostwo. Moja odpowiedzialność za drugiego człowieka, za zbawienie drugiego. Mój konkret życia to moje relacje z innymi ludźmi. Po co mi właśnie te relacje? Czy tylko dla siebie? aby nie czuć się samotnym, aby mieć jakieś grono y, do pomocy w razie trudności, jakąś taką siatkę wsparcia. Czy przeżywam moje relacje bezinteresownie? Czy martwię się o zbawienie moich bliskich? Czy w ten sposób właśnie sprawuję wobec nich to, to takie ojcostwo, jak Święty Józef? Pisze dalej papież. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie. Ale czynić zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu obok miana ojca tradycja umieściła przy Józefie także miano przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna. Krępuje tłumi, czyni nieszczęśliwym. Logika miłości jest zawsze logiką wolności. A Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Świat potrzebuje ojców, Odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki. Każde dziecko zawsze przynosi tajemnicę, nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. No, tutaj mówiliśmy, że ojcostwo jest fizyczne, biologiczne, ale też to duchowe. I dlatego e, mówimy o ojcach jakichś idei, o ojcach jakichś e, organizacji też i dlatego również e, w tym znaczeniu przenośnym, jeżeli mówimy o tych pokusach e, jakiegoś zatrzymania dla siebie, e, no to też dotyczy właśnie tego ojcostwa e, wobec różnych dzieł, wszystkiego, co udało mi się stworzyć, jakiegoś stanowiska, aby to kurczowo zatrzymać. I też dotyczy to relacji, czy, że mogę wykorzystywać ludzi dla swojego poczucia spełnienia, dla swoich celów. Lecz człowiek nigdy nie może być środkiem dla moich celów. Zawsze ma być celem sam w sobie. To podstawowa zasada personalizmu, że człowiek nie może być nigdy środkiem do celu, ale zawsze musi być celem. Celem może... No to już mówił, właściwie to sformułował w takim, w, takim, w takim właśnie, tymi słowami sformułował to po raz pierwszy, Bakant, filozof właściwie no, niezwiązany z katolicyzmem, ale jak najbardziej jest to zasada też, którą kierował się bardzo mocno Jan Paweł II w swoim życiu. Też mówimy o nim, że był personalistą. No człowiek nigdy środkiem które wykorzystujemy, ale zawsze celem, zawsze dobro człowieka właśnie na pierwszym miejscu. I tu właśnie święty Józef swoim przykładem chroni nas przed takimi pokusami. Jakichś interesowności w relacjach, jakiejś takiego ojcostwa zaborczego. Noc trzecia i czwarta, noc powrotu i noc konkretu, ukonkretnienia swojego życia, swojego powołania. Dzisiaj możemy też sobie zadać pytania na wieczorny rachunek sumienia, a może na rachunek sumienia do wielkopostnej spowiedzi, tak właśnie y, zawsze tradycji, no, rekolekcje, były związane ze spowiedzią. Tak jak mówię, no, gdy, gdy są głoszone w kościele, no to wtedy się zaprasza w tym czasie na jeden dzień spowiedników z dekanatu, jakichś tam, nie wiem, z sąsiednich parafii i robi się dzień spowiedzi. Natomiast ponieważ my mamy w innej formie to wszystko, więc y, tak sobie myślę, że to nie musi być akurat w tym czasie, kiedy były głoszone konferencje, tylko... No, kiedy jakoś te treści dadzą mi coś, może co będzie materiałem na spowiedź. Może coś chciałbym, z czegoś chciałbym się wyspowiadać, aby uzyskać od Pana Boga łaskę do poprawy w tej dziedzinie. Abym jakoś mógł może zrobić krok do przodu w mojej wierze. I właściwie możemy sobie dzisiaj zadać pytania po tej dzisiejszej konferencji, od czego uciekłem może, od czego uciekłem, a Pan Bóg chce, żebym wrócił? Może Pan Bóg nie chce właśnie, żebym był w tej krainie ucieczki, tylko chce, żebym wrócił. Czy mnie wzywa do powrotu? Inne pytanie to pytanie mój konkret codzienności. Czy moja praca, moje życie objawiają miłość Boga, czy jestem cieniem Ojca? No, kobieta jak najbardziej też może być cieniem ojca, okazuje się, no bo może objawiać miłość Boga Ojca też, prawda, swoim kobiecym sercem może być też cieniem, cieniem ojca. E, czy inni patrząc na mnie no, gdzieś w pracy czują się podniesieni właśnie w swojej godności ludzkiej? E, czy, czy nie czują się wykorzystani przeze mnie jakoś? Jeżeli tak, to możemy ich za to przeprosić, za wszystkie jakieś takie chwile, kiedy może nie, nie podeszliśmy właściwie do nich. Pomału zmierzamy do końca. Przeszliśmy na tych rekolekcjach pewną drogę ze świętym Józefem. Widzimy, jak traci swoje plany, jak przyjmuje Boży plan, jak stara się rozeznawać. Widzimy, jak dzięki temu Bożemu Planowi realizuje w pełni siebie. Potem widzimy, jak musi uciekać od zła, od niebezpieczeństwa. E, może pytanie też dla nas, czy chce rozeznawać wolę Bożą, żyć według niej, a warto, bo właśnie wtedy człowiek naprawdę się zrealizuje nie będzie żałował tych chwil, kiedy, kiedy działał według Bożego Planu. A te chwile bardzo często są stracone, kiedy jednak się wybiera swoje drogi, które są różne od Bożych dróg. Kończymy nasze rekolekcje, musimy wracać do codzienności, do codziennych spraw. Tak proponuję zakończyć właśnie nasze rekolekcje litanią do świętego Józefa. Jeszcze może nie włączajmy mikrofonów. każdy, Bo to wtedy, jak każdy tę litanię odmawia, no to zrobi się straszne zamieszanie. Te dwadzieścia kilka głosów się połączy i... Będzie taki chaos, więc każdy w swoim domu po prostu będzie mógł powtarzać te słowa Litanii. Ja będę czytał wezwania, a każdy już będzie się modlił właśnie indywidualnie. Litania do świętego Józefa. Prośmy go o e, właśnie o, o te wszystkie łaski, które jakoś czujemy, że są nam potrzebne po tych rekolekcjach. Myślę, że Pan Bóg... No, działał w naszych sercach, coś nam chciał powiedzieć i może czujemy, w czym nie domagamy, co chcielibyśmy zmienić. no w własnych siłach, może nam to trudno, ale e, właśnie z Panem Bogiem możemy wszystko i dlatego przyzywamy teraz stawiennictwa naszego patrona, aby nam w tym dopomógł. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeszysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.